Tak stojąc sobie wśród łubinów, jedną z cech, którą część rolników bardzo bierze pod uwagę, szczególnie ci, którzy mają pola blisko lasu, to jest kwestia, czy jest to łubin gorzki czy słodki. Wiadomo, że na pasze no słodki, ale z drugiej strony jak jest słodki łubin, to jest tym chętniej podgryzany przez dziką zwierzynę jak sobie z tym poradzić. Przede wszystkim na dużych obszarach to zgryzanie przez zwierzę będzie mniejsze, natomiast na małych obszarach to trzeba było w jakiś sposób ogrodzić, no bo zwierzyny jest dużo i, i straty są wtedy większe. No tak, bo to skoro smakuje świnkom, to tym Oczywiście. bardziej sarenkom. Z tych łubinów, które tutaj wokół nas są i gorzkie i słodkie, ale chyba coraz więcej słodkich, mimo a, wszystko. Gorzkich bardzo mało się uprawia. Kiedy się uprawiało więcej, bo były na eksport. Teraz tu w kraju zapotrzebowanie jest bardzo mało na łubin. bo wiem, jak sprzedajemy nasiona bazowe do firm nasiennych, to praktycznie w tym roku tylko jedna firma zakupiła bardzo mało nasion, a wszyscy kupują nasiona słodkie. Nie? Łubin wąskolisny, nasiona słodkie. W tym roku z racji temperatur no nigdzie łubin nie jest specjalnie wyrośnięty. Tutaj wśród tych odmian, które widzę, to biały jeszcze ma zielone strąki, ale wszystkie pozostałe łubiny to już te stronki takie zaczynają pomalutku dojrzewać. W tym roku w ogóle przez te wysokie temperatury i brak opadów te łubiny wcześniej będą dojrzewać. Są może niższe, nie są takie wyrośnięte, ale to są ładne poletka bym powiedziała, są średnio wyrośnięte. Można powiedzieć, że w warunkach suszy nic tak. nie jest wyrośnięte. Oczywiście, w tym roku nic nie jest tak, jak powinno być, ale nie jest tu źle, podoba mi się. Chociaż zdarza się widzieć niestety bardzo często przez tą suchą wiosnę łubiny, które mają po 15-20 cm wysokości. Oczywiście są gorsze, są niższe. Tu można po prostu oglądać, bo są, ta wysokość jest dobra. Czyli plony powinny być takie mniej więcej? Tu mniej więcej na średnim poziomie. To powiedzmy jeszcze króciutko o odmianach. Ja głównie bym polecała, lubię wąskolistę na glebach klasy od trzeciej do piątej i takie odmiany m.in. słodkie przede wszystkim, jak Jowisz, Roland z tych nowych odmian, Homer, Neron, Regent. Odmiany takie wyższe na słabe stanowiska. Na piątą klasę może być odmiana Zeus, może być Wars. Także tych odmian słodkich mamy, mamy sporo. A jeśli chodzi o żółte? Jeżeli chodzi o gatunek gubim żółty, polecałabym głównie na te słabsze ziemię. Z tym, że to jest gatunek, który trzeba chronić na antraknozę, na właśnie tą chorobę grzybową. Która, no niestety, ale nasiona muszą być przede wszystkim wolne od tej antraknozy. To muszą być po kwalifikacjach polowych, żeby nie były uprawiane, jak to robią rolnicy, jeden od drugiego, bo wtedy po prostu jest to niebezpieczeństwo. Przenoszą jeden od drugiego Oczywiście na Oczywiście, przechodzą na pola, to idzie z wiatrem, ten zarodnik grzyba. Także można uprawiać na tej lepszej ziemi, ale niższy będzie plon jak w łubinie wąskolistym. Także łubin żółty to bym głównie polecała na te słabsze stanowiska. Czyli w przypadku piątki, gdy możemy się wahać, tak, to oczywiście. który? Jak piątki wahać się, to możemy wtedy już dać łubin żółty, że to jest słaba piątka. A jak taka piąta klasa jeszcze w dobrej kulturze, to możemy zeusa uprawiać, korala, warsa, te wszystkie wyższe odmiany w gatunku łubin wąskolistym.